Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj jest ze mną Mando. Witam Cię Mando. Witam Ciebie i witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Kontynuujemy w dniu dzisiejszym taki nasz nieformalny cykl piracki. Jakiś czas temu tak jakoś się złożyło, że zainteresowaliśmy się trochę tym tematem. Było to przy okazji serialu Black Sails, czyli Piraci, który ja już od jakiegoś czasu oglądam na bieżąco i który no, nie będę ukrywał, mocno mnie zachwycił, bardzo mocno mi się spodobał. No i w tym roku jakoś tak wyszło, że zachęciłem też Mando w końcu do oglądania w tejże produkcji. A do tego ja od w zasadzie dwóch lat, bo zaraz po pierwszym sezonie, nosiłem się z zamiarem właśnie, żeby coś o nim więcej napisać. No i tak to czasami bywa, że jak się nosimy z jakimś zamiarem, to latka lecą, a nie można jakoś się za to zabrać. No ale w końcu, już tutaj mając właśnie też wsparcie w osobie Mando jako takiej osoby do dyskusji, no to postanowiliśmy się zebrać i już nie czekać na finałowy czwarty sezon, tylko opowiedzieć wam co nieco o właśnie samym serialu po zakończonych trzech pełnych sezonach. Tak wyjątkowo, bo to tak trochę sytuacja analogiczna do Banshee, które omawialiśmy niedawno, bo mniej więcej dokładnie tak to wtedy wyglądało, że gdzieś tam na etapie trzeciego sezonu poleciłeś mi Serial, ja go nadrobiłem bardzo szybko hurtem. Mieliśmy go omawiać, a nie wyszło. Omówiliśmy go dopiero po roku, już po finale. Tym razem jakoś się zebraliśmy. No, a zebraliśmy się dlatego, że Black Sales, czyli, czyli właśnie po polsku Piraci, to jest serial, który był reklamowany jako taki swoisty prequel do Wyspy Skarbów. No i w momencie, kiedy my zaczęliśmy rozmawiać o, o tym serialu, jak Ty już Mando zacząć go oglądać, no to tak jakoś wyszło, że ja jeszcze znalazłem na wolnych lekturach, właśnie, że Wyspa skarbów jest dostępna w darmowym e-booku jest dostępna też w audiobooku no i obaj chyba przeczytaliśmy właśnie w tej formie, ty nagrałeś podcast właśnie o Wyspie Skarbów ja się w końcu zebrałem do opisania właśnie tych aspektów różnych historycznych i książkowych No i można powiedzieć, że takim dopełnieniem właśnie miała być z naszej strony ta, ta rozmowa już o samym serialu Chciałbym zacząć troszeczkę od samych oczekiwań Bo ja nie wiem, czy to jakieś oczekiwania w stosunku do serialu Miałeś, ale pewnie miałeś No właśnie u mnie to w ogóle był kompletny przypadek Bo ja historiami pirackimi bardzo interesowałem się w dzieciństwie Ale potem to gdzieś umarło i ja pamiętam, że ty ten serial polecałeś, znaczy coś mi się gdzieś obijało uszy, że ty polecałeś, ale z kolei dużo bardziej mi się wryło w głowę, że mój inny znajomy bardzo, bardzo odradzał ten serial i kompletnie w ogóle go skreśliłem, nie, nie myślałem o tym, żeby go oglądać i u mnie całkowicie przypadkowo, bo ja aktualnie kończę powtórkę z Robina z Sherwood i gdy przygotowuję tam się powoli sobie robię różny research do, do właśnie do takiego większego podcastu i przypadkiem właśnie trafiłem, że Mark Ryan, czyli serialowy Nazir, gra w Black Sails, wtedy ciebie spytałem, czy ty to oglądasz cały czas, czy to fajne jest, no poleciłeś mi i to zupełnie przypadkowo, zupełnie przypadkowo w to wszedłem, czyli absolutnie bez żadnych oczekiwań, a po prostu ten serial odrodził u mnie zamiłowanie do tych historii pirackich, bo tak jak mówisz, no zaraz sięgnąłem po Wyspę Skarbów, ja od razu po Wyspie Skarbów to od razu zacząłem przeglądać co się da i tutaj z, gdzieś znalazłem komiks długi John Silver. Tutaj w tym momencie tam słucham sobie powoli złoto z Portobello. Już nawet kupiłem za trzy złote na Allegro przygody Benagana. Także Kompletnie w to, w to wsiąkłem. Oczekiwań nie było żadnych, ale w drugą stronę zadziałało, czyli na nowo rozbudziło te, te, tą, tą, tą, tą całą miłość, powiedzmy, do, do pirackich historii. Bo ja tak pytałem o twoje oczekiwania, dlatego że z historiami pirackimi to jest trochę tak, że one z jednej strony przeszły jakoś tam do popkultury, no bo taki wizerunek pirata, każdy ma w głowie i one były popularne właśnie, ja też się pamiętam w czasach naszego dzieciństwa, bo było bardzo dużo tych filmów pirackich, właśnie tam jakiś karmazynowy pirat, na przykład taki sztandarowy film z tego nurtu. No tylko, że to były dużo starsze tak, filmy, były filmy, nie? Tylko, że akurat my to odkryliśmy, no jak karmazynowego pirata to katowałem. Kapitan Blot wtedy te Disneyowskie ekranizacje, Wyspy Skarbów, ten serial cały długi, John Silver Disneyowski, tego było dużo w tamtych czasach. Tak i, i to w zasadzie te filmy, tak jak były popularne właśnie, no tak jak wspominasz, no to już filmy kiedy my żeśmy je odkrywali, to one już miały po 20 lat na karku i w którymś momencie to można powiedzieć, że poza właśnie jakimiś kolejnymi ekranizacjami Wyspy Skarbów, które dosyć regularnie się pojawiają, to na jakiś czas to kino pirackie Obumarło. Pojawił się w którymś momencie film, który się nazywał, nie wiem, czy to była Wyspa Piratów, z Żdiną Davis, ty kojarzysz może? Było, ale ja się kompletnie tym nie zainteresowałem. To mnie odrzucało już na etapie mm, plakatów, trailerów i tego typu rzeczy. I ja właśnie w tamtym w tamtych czasach w ogóle też w to nie wciągłem, bo potem Piraci z Karaibów też mnie kompletnie odrzucili. Ja, ja, ja nie lubię Piratów z Karaibów, nie wiem dlaczego, ale... No widzisz, miałem cię, miałem nie, cię właśnie nie o to pytać, bajka. bo mm, czasami mi można było odnieść wrażenie, że właśnie taki serial po koloru Black Sales to jest właśnie po kłosie piratów z Karaibów. Natomiast właśnie ja mam trochę podobne zdanie, że tak jak tą Wyspę Piratów ja bardzo dobrze wspominam, bo ja ją obejrzałem jeszcze w sumie no za gówniarza już tam, nie wiem, to chyba byłem w liceum, ale ten film właśnie mi przypomniał te, te takie starsze kino, że tak powiem, pirackie i mimo, że ten film ma fatalne recenzje, to, to ja go do dziś dobrze wspominam, natomiast właśnie z Piratami z Karajbów miałem podobnie jak ty, że ja pierwszą część to jeszcze jakoś tam w miarę dobrze wspominam, natomiast już dwie kolejne, to, to uważam, że to jest słabe ogólnie i nie, nie, nie podobało mi się. trzy kolejne były. Nie, nie, bo ja mówię celowo o dwóch kolejnych, dlatego, że to też jest paradoks, że ta czwarta część, jakkolwiek zbędna by nie była, to jeszcze wydaje mi się, że mimo wszystko jest dużo lepsza od tych, tych kontynuacji tej, tej, tych pierwotnych piratów z Karaibów i tego domknięcia, można powiedzieć, tej pierwszej trylogii, no bo to jakoś tak chyba też oni to sobie. Ja, ja nie podołałem trójce, odpadłem w trakcie trójki, bo pewnego razu sobie postanowiłem, że po prostu to obejrzę, bo to tak znane filmy, no tak powiedzmy ważne filmy i chciałem to obejrzeć, jedynkę obejrzałem, dwójkę trochę, trochę trudniej było, a trójkę wymiękłem, nie dałem rady, już za czwórkę w ogóle się nie brałem. No a tutaj um, można powiedzieć, że z y, Piratami było tak, że dwa seriale w, kró w krótkim okresie czasu powstały, bo właśnie y, mamy to Black Sails od stacji Stars y, oraz pojawił się jeszcze taki serial z Johnem Malkowiczem y, Crossbones i y, y, y, to były... Dwa seriale, które wyszły w bardzo podobnym okresie, ale właśnie ten Crossbones, mimo że on był reklamowany jako to takie poważniejsze nieco podejście do tematu właśnie tej, tej, tej historii piractwa, to on się jakoś chyba specjalnie nie przyjął, bo z tego co ja pamiętam, żeśmy chyba gdzieś tam prywatnie rozmawiali, że on się chyba tylko 9 odcinków doczekał i został zdjęty z anteny natomiast no Piraci doczekali się już trzech sezonów, nadchodzący sezon czwarty ma być tym sezonem finałowym, no i, i w mojej ocenie to jest bardzo ciekawy serial i mimo, że ja już miałem jakieś oczekiwania, no bo to w sumie robi stacja Stars, producentem był, czy jest chyba cały czas Michael Bay, więc ja się spodziewałem, że jakiś tam rozmach tego będzie, od Stars co prawda ja tego ich sztandarowego serialu czyli Spartakusa nie widziałem, nie wiem czy to ty... Mia miałeś do czynienia z nie, tym Nie, ja samenem. od Stars tylko tylko aż versus Evil Dead nic innego no, nie ma. No i nie ja nic. właśnie też, też w taką sprawę siadając do, do Piratów z Karaibów, to, to do końca nie wiedziałem właśnie czego się spodziewać pod tym kątem takim stricte wykonawczym, bo z jednej strony mówię, no głośne nazwiska pośród producentów, głośne nazwisko w sumie samego Twórcy tego serialu, no bo to jest serial Jonathana Steinberga, którego seri miłośnicy serialów na pewno kojarzą z takiej produkcji jak Jericho. Nie wiem, czy ty, czy, czy ty Jericho oglądałaś, bo ja akurat jakoś nigdy się nie zabrałem za ten serial, ale wiem, że on ma, miał ogólnie dobre oceny i taką dosyć wierną bazę fanów. No on miał problemy z utrzymaniem się, ale właśnie teoretycznie fani sprawili, że go reaktywowali, bo on już został skasowany przecież po pierwszym sezonie i teoretycznie akcja fanów sprawiła, że, że stacja się zainteresowała i jeszcze reaktywowała go, żeby go zakończyć. I to w sumie było nawet fajne, no bo pierwszy sezon zakończył się cliffhangerem, a jednak zakończyli ten serial, czy w dobrym, czy w złym stylu, ale zakończyli. Ja lubiłem Jericho, lubiłem. No, no fajny także, serial. Tak, Przechodząc do, do Black Sails, to mówię, ja nie do końca miałem sprecyzowane oczekiwania, bo wiesz, z jednej strony ta miłość z młodości do kina pirackiego, z drugiej strony właśnie ta, nie, nie, jakaś tam nie Chęć do tego kina pirackiego w wykonaniu Johnego Deppa i spółki. Też stacja, która dla mnie była wtedy dosyć anonimowa. No i, i ja ci powiem szczerze, że to był dla mnie mega szok, bo ja po prostu jak usiadłem do tego serialu, to od w zasadzie pierwszego odcinka byłem w 100% kupiony. Chociaż okazało się, że mimo, że ten serial jest zapowiadany jako prequel do Wyspy Skarbów, jest szumnie reklamowany jako właśnie taki serial piracki, to jest serial w sumie zaskakujący. I nie wiem jak... Jak tobie on się na początku spodobał, bo, bo tym też pewnie troszeczkę inaczej na niego patrzysz, bo no jednak inaczej się ogląda serial trzy sezony praktycznie biorąc pod rząd bez przerwa, inaczej się ogląda go jakoś tam na bieżąco. No, ale, ale właśnie jakie były twoje wrażenia przy pierwszym spotkaniu z Piratami? No właśnie pierwsze wrażenie było, było rewelacyjne. No, mnie Pierwszy odcinek przeszkupił bardzo mocno i ja pamiętam, ty później pisałeś mi, że dalej jest lepiej. Właśnie... Właśnie z tym był problem, dalej był... To znaczy to nie był jakiś poważny problem, bo ten serial mi się podobał od początku do końca, ale właśnie oglądanie hurtem jest lekko problematyczne, bo, bo w tym serialu jest dużo takich zawirowań pomiędzy bohaterami. Oni bardzo często i bardzo szybko zmieniają fronty. Tutaj ktoś jest wykluczony, za chwilę znów staje się ważny, za chwilę jest gdzieś tam na banicję w ogóle zesłany, nikt go na wyspie nie lubi a w ciągu dwóch odcinków on się wspina tak wysoko, że znów jest w zasadzie szefem wszystkiego i teraz ci zawiązują jakiś nieformalny sojusz tylko po to, żeby dwa odcinki później ta się na niego wypieła, a on ją zdradził i teraz on z kim innym jest w sojuszu i tam jest masa takich rzeczy i to teoretycznie często jest w serialach, bo bardzo często seriale oglądane hurtem to się mocno rzuca w oczy, ale tutaj to się tego jest naprawdę więcej niż w takim przeciętnym serialu i dany hurtem to trochę męczy. Były takie momenty, że ja czułem lekkie zmęczenie. Ja ten serial oglądałem, obejrzałem bardzo szybko. Te trzy sezony obejrzałem, nie wiem, w dwa tygodnie. No to opowiedzmy może jakby jaki jest pomysł na serial, czy jaki jest punkt wyjściowy. Mamy rok chyba bodaj 1715, czy, czy, czy 1713, gdzieś na 20-25 lat przed wydarzeniami z Wyspy Skarbów i jesteśmy na Bahamach. Jesteśmy w, na New Providence, czyli tym takim sercu Bahamów w Nassau, które już w tamtym okresie było pomału nazywane taką Piracką Republiką. Zdominowane przez piratów, troszeczkę bez jakby takiej prawnej ochrony, bez władz w postaci, nie wiem, rządu brytyjskiego. No taka, można powiedzieć, troszeczkę nieformalna właśnie republika. I mamy na początku, można powiedzieć, takie trzy grupy, które się ze sobą ścierają. Czyli mamy kapitana Flinta i jego załogę. Mamy ten taki... Front, czy można powiedzieć front to, to złe słowo, ale mamy tą ekipę z Nassau, która składa się głównie z rodziny Gatry, czyli takich handlarzy czy paserów, można powiedzieć, którzy się zajmują właśnie upłynnianiem wszystkiego, co piraci na morzu zrabują oraz mamy właśnie... Cały, ca, całą taką dosyć rozbudowaną ekipę piracką z Nassau na czele z Benjaminem Hornigoldem, na czele z Charlesem Wayne'em, czyli z takimi bardzo znanymi postaciami też historycznymi, którzy no gdzieś tam między sobą cały czas rywalizują i, i wszystkie te trzy frakcje stopniowo zaczynają wchodzić właśnie, tak jak wspomniałeś, w różne, różnorodne st starcia i takie, no powiedziałbym czasami bardzo chwilowe sojusze, dlatego, że ten serial w dużej mierze wbrew temu, jak się identyfikuje często kino pirackie jako takie, taką rzecz typowo przygodową, awanturniczą, to jest serial, który pod pewnymi względami ja się śmieję, że go się ogląda jak taki Tiller polityczny, dlatego, że tutaj jest bardzo dużo właśnie takich rozgrywek różnego rodzaju taktycznych, strategicznych pomiędzy tymi różnymi frakcjami. I, i na każdy sezon jest jakby osobny pomysł. W pierwszym sezonie ścigamy taki galeon legendarny Urca de Lima wypełniony po brzegi hiszpańskim złotem i jakby Flint i jego ekipa ma pomysł na to, żeby go przejąć i w tym samym jakby sfinansować nasał właśnie jako republikę, żeby dozbroić i że tak powiem, żeby piraci byli gotowi na ewentualne starcie z koroną w jakimś tam okresie czasu i na tym tle no mamy właśnie przeróżne, przeróżne problemy, no bo nie wszyscy piraci się w ogóle na to godzą, nie wszyscy są zainteresowani, żeby utrzymać właśnie jakiś taki wspólny front, nie widzą potrzeby i tak dalej, i tak dalej. No i tak jest punkt wyjścia całej tej opowieści, która z sezonu na sezon się dosyć mocno zmienia, no bo te postaci ewoluują, zmienia się cała ta sytuacja taka geopolityczna w tym mikroświecie, że się tak wyrażę. Dochodzą właśnie nowe postaci, część odchodzi, część zmienia fronty, i tak dalej, tak dalej, no i jak właśnie pod tym kątem tego rozwoju z sezonu na sezon, jak Ci się to podobało właśnie? Bo wspomniałeś o tym, że oglądając właśnie tak hurtem to Cię troszeczkę to męczyło, ale jakby, czy, czy jakby te pomysły na, na te poszczególne sezony, czy to dla Ciebie jakby było trafione i dobrze rozpisane mimo wszystko? Znaczy mnie się pierwszy sezon bardzo podobał, właśnie ten cały główny wątek tego hiszpańskiego statku, świetny. I w pierwszym sezonie też mamy tam dużo takich zawirowań, szczególnie związanych z kapitanem Flintem. Już w pierwszym odcinku chcą go pozbawić funkcji kapitana i tak dalej, i tak dalej. Tam w zasadzie do końca sezonu to jest wałkowane, ale w pierwszym sezonie jakoś, jakoś to wszystko trzymało się kupy. Dla mnie pod tym kątem drugi sezon jest chyba najgorszy, bo w drugim sezonie różne postaci... W ogóle mi się wydaje, że na drugi sezon właśnie nie było jakiegoś takiego dobrego pomysłu. Przez większość z sezonu tak naprawdę miotamy się i mnie dopiero finał drugiego sezonu jakoś, jakoś kupił, bo znaczy to też zależy, zależy jak patrzymy na które postaci, bo na przykład taki John Silver to jest postać, która przez cały serial, pomimo tego też, że bardzo często zmienia fronty, jakoś tutaj podkopuje pozycję kogoś, tutaj coś tam zahachmęci, to jest taka postać, która jest konsekwentnie bardzo fajnie prowadzona. Kapitan Flint to jest postać, Postać rewelacyjnie prowadzona, ale są postacie, które nie były według mnie dobrze poprowadzone. Tylko wa ważna informacja dla słuchaczy, którzy Wyspy Skarbów nie znają albo nie słuchali podcastu Mando na ten temat. Właśnie kapitan Flint i John Silver to jest dwójka, dwie, dwie postaci, które są wprost właśnie wyjęte z prozy Stevensona, natomiast poznajemy je no na początku można powiedzieć, ich drogi, no bo w Wyspie Skarbów głównym bohaterem jest, czy jednym z głównych bohaterów jest Silver, ale już w sile wieku, a Flint w zasadzie figuruje tylko jako jakaś tam postać wzmiankowana także, także tutaj żebyście już drodzy słuchacze wiedzieli o, o czym mówimy, jakby jak umiejscowić te postaci gdzieś tam i w serialu i w tym szerszym kontekście można powiedzieć. Ogólnie drugi sezon opiera się właśnie na tych zmianach postaci czyli tak, czy mamy zdobyć to złoto, czy nie mamy zdobyć. Ci chcą zdobyć, ci nie chcą. Ten myśli, że zdobędą ale jak zdobędą to nie wyjdzie nam to, żebyśmy, wtedy Hiszpanie nas zaatakują, nikt nas nie będzie traktował poważnie, ale jak nie zdobędziemy Będziemy to, nie będziemy mogli się bronić i wtedy tego planu w ogóle nie wykonamy. No to może na przykład ja was oszukam i powiem, że tego złota tam wcale nie ma, a zdobędzie to kto inny i, i takich, takich pierdół jest mnóstwo. Do tego e, właśnie gatry Eleonor Gatri i druga postać kobieca Max. One są dość mocno na pierwszym planie w drugim sezonie, a one są, to są według mnie jedne z gorzej poprowadzonych postaci. Gatri między innymi właśnie dlatego, że tak bardzo zmienia fronty, a Max, no to jest po prostu koszmarna postać według mnie, bo to szczególnie w drugim sezonie widać, bo ona w drugim sezonie droga, którą ona przechodzi przez drugi sezon, a to jest 10 odcinków, to od, od takiej, takiej naprawdę już z, takiej mocno zeszmacowa prostytutki w namiocie na plaży z kutej kandydanami bitej i gwałconej przez każdego ona tam przechodzi do w zasadzie szefowej prawie że wyspy w końcowej fazie w zasadzie no, zajmuje miejsce Eleonor Guthrie I to, i to nie jest droga powolna, to jest po prostu z odcinka na odcinek ona wspina się na szczyty. Na przykład taki John Silver też przechodzi gigantyczną przemianę na przestrzeni tych trzech sezonów, ale to jest fajnie rozpisane, powoli, stopniowo, jeśli on na przykład tam popełnił błąd, to potem tego jakoś żałował. To, że na przykład sprzedał gdzieś informacje o złocie, to potem tego mocno żałował i na przykład twierdził, że nie wziął swojej działki, bo nie mógłby płynąć z kompanami i tak dalej, i tak dalej. I John Silver zarówno ewoluuje jego charakter, ta postać, jak i zmienia się też fizycznie. I, i z sezonu na sezon tak coraz bardziej przypomina tego pirata I, i również pod kątem właśnie tego, co wiemy z Wyspy Skarbów. To zarówno kapitan Flint, jak i John Silver, oni są rewelacyjnie pod tym kątem pisani, bo ja już tutaj kurde gryzę to od każdej strony, bo, bo ten serial można na, na, na, na trzech płaszczyznach rozpatrywać właśnie pod kątem zgodności z Wyspą Skarbów pod kątem tego, jak, jak on się sprawdza jako samodzielny twór, no i pod kątem. Zgodności z historią, tak, no bo, bo, bo tak, bo, bo, bo tutaj to też jest, jest przecież ważny element. Mo, możecie sobie sięgnąć do wcześniejszego tego mojego tekstu, gdzie właśnie ja trochę się skupiam właśnie na tych aspektach historycznych. Nie, nie chcielibyśmy wielu tych kwestii powtarzać, natomiast no to tak jak mando mówisz, no można go rozpatrywać na, na bardzo różnych poziomach, natomiast jesteśmy przy postaciach, to nawiązując do tego, co, co wspomniałeś o tych kobiecych postaciach i przy Eleanor to ja się nie do końca zgodzę, bo ona faktycznie się mocno miota, natomiast dla mnie te jej działania są nieźle umotywowane, praktycznie biorąc wszystkie, nawet jeżeli ona zmienia front bardzo szybko często, no to to przeważnie jest to czymś konkretnym podyktowanym on i, i, i to wydaje mi się, że to, to, to gra nieźle, tym bardziej, że to jest postać bardzo wysoko postawiona, no bo ona przecież tam tak na dobrą sprawę bardzo y, szybko, czy w, jednym, w takiej początkowej fazie serialu, staje się b, taką osobą, która trzęsie w zasadzie całym nasą, można powiedzieć. Ma w, w ręku właśnie cały handel y, i jest taką postacią znaczącą, można powiedzieć, takie, pe pełni funkcję takiego namiestnika czy gubernatora wyspy poniekąd y, y, i stara się połączyć właśnie te różne sprzeczne interesy poszczególnych załóg, poszczególnych kapitanów, gdzieś tam ogarniać to, co się dzieje na lądzie, więc ja po prostu jestem w stanie więcej jej wybaczyć, no bo rozumiem właśnie, że taka postać umiejscowiona tak wysoko, no ona musi lawirować, żeby, żeby po prostu te wszystkie sprzeczne interesy jakoś pogodzić. Musi często kłamać, musi często iść na jakieś ustępstwa i tak dalej, i tak dalej. O tyle w przypadku Max to się zgadzam. To ja myślę, że ty miałeś jeszcze zintensyfikowane te, te ten takie, można powiedzieć, negatywne odczucia, bo jednak jak ja oglądałem to tak w, trochę rozbite w czasie, to no, tego troszeczkę lepiej to wyglądało. Natomiast no, to jest faktycznie źle rozpisane. Tym bardziej, że no, można było tą ewolucję tej konkretnej postaci, myślę, rozpisać ewentualnie, jeżeli już chcieli to w ten sposób poprowadzić, na przykład właśnie chociażby na pierwszy i na drugi sezon. A, a, a po prostu to jest trochę tak, że ja nie wiem, czy, czy to była kwestia tego, że ta postać była lubiana po pierwszym sezonie, czy, czy co jakby tym powodowało, no, że właśnie ona... No, w tym drugim sezonie po prostu też bardzo mocno awansuje, bardzo szybko awansuje, wychodzi na, na pierwszy plan. Ten jej wątek jest dosyć ważny, dosyć no, tak zajmuje dużo czasu też objętościowo, no i to się tak średnio sprawdza w mojej ocenie. I dopiero gdzieś tam w przy trzecim sezonie, kiedy ona już ma określoną pozycję na wyspie, która już jest taką bardziej stabilną postacią, no to, to można powiedzieć, że ja tą, tą, tą postać dopiero wtedy jestem w stanie gdzieś tam jakoś zaakceptować. Natomiast no pełna zgoda, że to, to co się jakby z nią dzieje w, na przestrzeni drugiego sezonu to, to nie działa. No Ona w pierwszym była ciekawsza, bo w pierwszym przechodziła po prostu ciekawsze te zmiany od tego spisku z Jackiem Rackhamem i z Johnem Silverem właśnie jej cały związek z Eleonor i zakończenie tego związku, takie dość dramatyczne. Podobnie oceniam Charlesa Veyna, który w pierwszym sezonie był zaczął od takiej bycia taką bardzo negatywną postacią. To jest taki przykład bohatera serialowego, który zaczyna jako negatywny, ale on do końca negatywnym nie jest, więc prędzej czy później musi stać się, no taki bardziej pozytywny, że tak powiem. Tak to tak to często działa w serialach, że na początku mamy taką postać, która nie jest tym tym takim szklistym bohaterem, jest raczej czarnym charakterem, ale nie jest przeciwnikiem głównego bohatera. No współpracuje jakoś z nim i prędzej czy później on musi stać się jakoś tak trochę lubiany i w pierwszym sezonie Wayne yy, no był brutalny sceny z nim też były jak on dostawał po mordzie to potem te blizny co miał na twarzy jakoś tak inaczej zupełnie się na niego patrzyło, a od drugiego sezonu mniej więcej on już zaczął robić dużo takich dobrych rzeczy, to niby wszystko było umotywowane ok ja to rozumiem ale też już przyszedł taki moment, że oglądany chór ten to trochę męczyło, jak się patrzyło na tę postać, taką mówiącą ciągle tym swoim takim głosem, takim, wiesz, zagrypniętym, <grymne> powolnym, a tutaj y, robiącą raz złe rzeczy, raz dobre, potem się obrażającą i robiącą coś bardzo złego, potem znów wchodzącą w sojusz, potem wykluczoną i, i, i musiał się zemścić i robił coś bardzo złego, a no pomimo, że tę postać do końca lubiłem to w końcówce uważam, że zrobił dwie rzeczy takie kompletnie nieumotywowane i kompletnie niepasujące do charakteru tej postaci w końcówce trzeciego sezonu oczywiście. To też się zgodzę, bo z Wejnem, czy, czy w ogóle można powiedzieć jakby tam z paroma tymi postaciami z tych innych załóg, bo, bo mamy właśnie to, to, to jest taka ekipa ta historyczna, można powiedzieć, gdzie mamy Vejna, mamy Jacka mamy Anbony Mamy tego Beniamina Hornigolda i ja tak momentami miałem wrażenie, że, że twórcy na niektóre z tych postaci mieli bardzo konkretny pomysł, jak je wykorzystać. Natomiast z Wayne'em właśnie to tak troszeczkę to, to też troszeczkę chyba się zmieniło właśnie po tym pierwszym sezonie, bo on w pierwszym sezonie, tak jak ty mówisz, że on raczej jest negatywny i, i nie jest jakimś tam przeciwnikiem, to, to w zasadzie on praktycznie biorąc wyrasta na głównego przeciwnika, czy na głównego takiego rywala Flinta i, i całej tutaj tej pozytywnej ekipy w, właśnie w tym, w tym, na, na początku serialu. Później się to zmienia, ale, ale to też jest trochę tak, że jak mówimy o Black Saves, to to jest pod tym kątem interesujący serial, że tu mamy całe naprawdę mnóstwo postaci i w zasadzie jak się spojrzy na nie tak z perspektywy właśnie trzech sezonów, to tutaj Prawie nie ma postaci takich, które można by oceniać jednoznacznie pozytywnie. Bo przez różne rzeczy, które im się przydarzają, przez, przez to, jaką ewolucję przechodzą, no, no to popatrz sobie tak nawet właśnie na zakończenie trzeciego sezonu, że my oczywiście z niektórymi z nich sympatyzujemy bardzo mocno, ale to nie znaczy, że to są postaci pozytywne, no bo one bardzo często tą swoją pozycję, którą obecnie na przykład właśnie po finale trzeciego sezonu zajmują, to właśnie zdobyły czynami co najmniej dwuznacznymi. To nie chodzi o to, że, że dwuznacznymi prawnie, no bo to mamy do czynienia z piratami, więc z tego punktu widzenia, no to w ogóle to, to, to są, można powiedzieć, jakoś tam negatywne postaci, ale, ale przecież chociażby właśnie czy Flint, czy Silver, z którymi naprawdę no, przez cały czas sympatyzujemy, no to na przykład to było dla mnie fascynujące, że z tak... Z takich, że z tych postaci, którymi, które właśnie tak się z, z jednej strony wydają sympatyczne i którym tak mocno kibicujemy, no potrafiono je rozpisać w ten sposób, jak, jak je rozpisano, bo przez na przykład kapitan Flint to to, co on momentami robi jakby dla sprawy i dla tego, w co wierzy, no to, to potrafiło po prostu mi zmrozić krew w żyłach, no bo, bo naprawdę no on tutaj dopuszcza się czynów... No strasznych momentami, nie? No przecież ta, ta końcówka mhm. pierwszego sezonu, no to było szokujące dla mnie po prostu, że, że no przecież człowiek, z którym powinniśmy sympatyzować i trzymać jego stronę, nagle no, no robi coś, co powinno go skreślić, tak na dobrą sprawę, w, w oczach widzów jakoś tam. Ale przez to, jak to jest właśnie uzasadnione, jak to jest pokazane, no to to tego nie robimy. Cały pierwszy sezon tak się trochę na tym opierał, bo cały, tylko że to było takie niepewne, tam nie, był, nie wiedzieliśmy, czy to faktycznie zrobił Flint, czy to był wypadek, nie? bo cały pierwszy sezon miał taką silną linię, właśnie silną historię Flinta, który dążył do pewnego celu po trupach. Tylko, że właśnie dopiero w finale tak naprawdę to zostało pokazane widzowi. No i było to wydarzenie jednak dość trochę silniejsze niż Niż, niż te wcześniejsze. Tak, tak. Ogólnie, jeszcze tak y, dopowiadając do bohaterów, to ja bardzo lubiłem te parę Jack Rakam i Anne Bony. Pomimo, że w zasadzie ciężko mi powiedzieć, dlaczego lubię Jacka, bo to taka jest postać, taka... On w zasadzie nawet nie przechodzi jakiejś wielkiej przemiany, tam w środku sezonu ma taką chwilę, że właśnie został skreślony, a później zajął się czym innym, a później znów wrócił na statek, ale ja go bardzo lubię od początku do końca go bardzo lubię a N na początku trochę mnie fizycznie odrzucała, bo ona tak bardzo mocno karykaturalnie gra w, w fizycznością na początku ale też tę postać od początku do końca bardzo lubię ale to wydaje mi się, że bardzo duża zasługa w tym jest aktorów, bo to też bardzo warto podkreślić wydaje mi się, że ten serial jak na produkcję, która w sumie nie operuje jakimś wielkim budżetem bo to jest historia w dużej mierze statyczna, czy, czy może statyczna to złe słowo, ale rozgrywające się o, o paradoksie głównie na lądzie. Właśnie bardzo często taka przygadana gdzieś, gdzie to się toczy, akcja bardzo często, czy posuwa się do przodu w dialogach. Mimo, że teoretycznie jakichś aktorów super znanych w głównych rolach nie ma, no bo tutaj chyba tak na pewno sprawę w pierwszym sezonie to takim naj, najbardziej rozpoznawalnym aktorem to jest Toby Stevens, który gra kapitana Flinta i to jest to jest chyba no, jedyny taki aktor, którego gdzieś tam można szerzej kojarzyć. Przynajmniej ja z pozostałych postaci to to zbyt wiele ich nie znam. No w trzecim sezonie mamy no, kolejną, kolejnego już takiego znanego aktora w rolę czarnobrodego. Ray Stevenson się tam wciela, natomiast to jakby nie zmienia postaci rzeczy, że ten serial jest zagrany świetnie, że tutaj po prostu naprawdę praktycznie biorąc, każda jedna rola jest obsadzona w punkt i wszyscy grają i się wywiązują ze swoich ról bardzo dobrze, bo, bo nawet właśnie ta Max, której, na którą tutaj narzeka to wydaje mi się, że właśnie od strony aktorskiej też tej postaci jakby nie można nic kompletnie zarzucić, że, że ona po prostu gra no, to, na co jej pozwala scenariusz, ale właśnie pozostałe te, te główne postaci, no to wypada to w mojej ocenie kapitalnie i tutaj właśnie na przykład jak wspomniałeś o tej parze Jack i Ann no to to po prostu świetnie oni wypadają, bo oni świetnie grają ze sobą, bo to, to jest para, która gdzieś tam historycznie też była połączona, bo oni gdzieś tam w taką stanowili właśnie piracką parę. No przecież Anne Bonny, to, to historycznie najbardziej znana kobieta pirat właśnie z tego z tej złotej ery piractwa. I oni gdzieś tam właśnie tak ze sobą cały czas funkcjonują i to by nie, to by nie zadziałało, gdyby te postaci, gdyby ci aktorzy ze sobą nie grali, gdyby nie było czuć chemii, a tutaj no, czuć chemię i to po prostu tak jak oni grają i te relacje pomiędzy nimi też się przecież komplikują, no bo tam dochodzą te, taka jakaś taki trójkąt miłosny można powiedzieć, w którymś momencie się pojawia czasami gdzieś tam to zaufanie pomiędzy nimi jest podkopane z różnych względów i, i tak dalej, i tak dalej no to, to mimo wszystko właśnie to wypada świetnie po prostu. Ja jeszcze, jeszcze zanim przejdziemy tam do budżetu, do, do tego jak to wygląda, jeszcze tak bym chciał spróbuję przynajmniej w dwóch w zdaniach w pięciu, dziesięciu, to w pigułce powiedzieć, bo ja powiedziałem, że drugi sezon mi się najmniej podobał, ale to tak to było też spowodowane tym właśnie, że ja to oglądałem hurtem, bo drugi sezon też ma masę świetnych rzeczy. W pierwszym sezonie podobało mi się to właśnie, że było, był jakiś taki punkt, do którego dążymy. Była ta najpierw próba odnalezienia drogi do, do tego statku, no a później wyprawa w tym kierunku. I okej, okay, gdzieś tam jeszcze w, na przestrzeni całego sezonu była masa jakichś tam zawirowań. Flint konsekwentnie przed swoją drogą po trupach, inni próbowali go obalić, co się zwykle kończyło dla nich źle, i to było jakoś tak, dla mnie taki bardzo mocno spójny sezon. W drugim sezonie też mamy masę świetnych rzeczy, bo mamy całe retrospekcje, całą historię kapitana Flinta wcześniejszą, i ona, tam dostajemy bardzo duże motywacje tego, kim on jest teraz, i ta cała historia ma bardzo duży wpływ na, na to, co robi Flint i na to, co będzie robił Flint, no bo oprócz tego Flint cały czas dąży do tego, żeby pójść na ugodę, nie wiem jak to nazwać, żeby zaproponować ułaskawienie piratów i, i żeby zejść na le legalną ścieżkę i pod koniec, pod koniec właśnie ten sezon robi się naprawdę kapitalny, bo pod koniec właśnie dochodzimy do tej pierwszej próby wprowadzenia tego pomysłu, która kończy się po prostu to tak wybuchowo i tak mocno i momentami tak zaskakująco, bo tam jest jedna taka scena z jedną postacią, że ja naprawdę zbierałem szczękę z podłogi, zrobiłem pauzę, cofnąłem, żeby zobaczyć to jeszcze raz, czy ja czegoś przypadkiem źle nie odebrałem. I drugi sezon pod tym kątem też jest świetny. W drugim sezonie właśnie tylko jest za dużo tych pobocznych różnych zawirowań, które bardzo mocno się odczuwa oglądając to hurtem. W drugim sezonie jeszcze właśnie był problem z tym złotem, bo oni przez cały Cały sezon tam się, to, to takie pozostałości po pierwszym sezonie, tak, nie? Tak, tak. Oni tam przez cały sezon, czy mamy wziąć to złoto, czy nie mamy, czy płynąć, czy nie, kto popłynie, a może my, a nie nie możemy brać. I tak naprawdę to złoto jest odkładane przez wszystkie odcinki po to, żeby na końcu po prostu się pojawiło. Na końcu nawet nie wiemy, nie, nie, nie, nawet nam nie pokazano, jak jest to tylko po prostu już je mamy, nie? Wydaje mi się, że to dlatego tak dobrze ty oceniasz też drugi sezon no, z perspektywy finału, że to jest też y, siła, y, według mnie, Black Series jako całego serialu, że tutaj z tych często właśnie porozrzucanych wątków, twórcy potrafią bardzo taką fajną historię gdzieś tam właśnie zebrać na, na koniec, bo tutaj ten finał drugiego sezonu, czy tam te ostatnie na przykład dwa, trzy odcinki, one dlatego tak dobrze działają i dlatego tak dobrze grają, że właśnie z tych wszystkich porozrzucanych wątków, z tych wszystkich zmian frontu, że tak powiem, z różnych zawirowań pomiędzy postaciami, kiedy nagle nam się, że tak powiem, wykluwa taka nowy, spójny front, czy gdzie się nam wykuwa jakieś tam braterstwo w, we wspólnym interesie, no to to wypada po prostu w tym momencie no, kapitalnie i świetnie pod, podprowadza pod kolejny sezon. No bo to, tak jak ten finał pierwszego sezonu dawał bardzo fajne wyjście właśnie w drugi sezon, no, no to tak to, co dostaliśmy w drugim sezonie właśnie przez podbudowanie postaci Flinta i przez, przez ten szalenie mocny finał właśnie samego sezonu, no to to no, zwiastowało, że ten trzeci sezon no, może być bardzo dobry, no i okazał się bardzo dobry. Chociaż inny. Trzeci sezon był naprawdę bardzo dobry. Sama postać Flinta, właśnie po tym, co on wszystko, po tym, co on przeżył, szczególnie w końcówce drugiego sezonu, ale też po wcześniejszych wydarzeniach, tych właśnie z retrospekcji, które też ukształtowały go dość mocno, no to on tutaj, tak jak wcześniej był brutalnym człowiekiem, tak tutaj to już jest ekstremalnie brutalny i po prostu idzie swoją drogą, która... Teraz to już za sobą zostawia po prostu ślad z trupów. Oprócz tego zostaje wprowadzony wątek Woodessa Rogersa, czyli postaci też historycznej. Człowieka, który no, możemy zaspoilerować, bo to historia, położył kres piractwu na Karaibach. I to jest postać, która się pojawia jako nowy gubernator czy nowy przyszły gubernator właśnie Nassau, o ile oczywiście doprowadzi właśnie New Providence i, i tą zbuntowaną republikę do ładu. No i mamy jakby z tego punktu widzenia zupełnie właśnie nowy podział tych takich konfliktów, czy, czy nową linię podziału, bo mamy z jednej strony właśnie Woodessa Rogersa z Eleanor Guthrie i poniekąd z Max, które, które właśnie w, trochę wspierają Rogersa w porządkach w Nassau. Mamy właśnie ten, ten front taki piracki, który nam się tutaj tworzy przeciwko nim. No i gdzieś tam się pojawia nam taki poniekąd wspólny wróg w postaci Hiszpanów, którzy wiszą jak taki miecz Demoklesa nad, nad Nassau i nad w zasadzie wszystkimi stronami konfliktu, który śledzimy. No i trzeci sezon jest... Bardzo spójny. Tutaj pomimo tego, że też są różne takie właśnie zawierowania, zmiany frontów, to to wszystko idzie, tak opowiada nam taką jedną spójną, fajną historię mam wrażenie, no bo właśnie pojawia się ta cała nowa wielka flota, która y, przypływa do Nassau i zostaje powitana przez niespodziewanie, no bo myśleli, że tam jak dopłyną to w zasadzie zdobędą to w ciągu jednego dnia, a tam dochodzi do, właśnie do różnych zawirowań znowu, ale jest to ciekawe, no, część piratów musi uciekać, trafiamy na tę wyspę niewolników, co też jest świetnym elementem, też jakoś tam pod m, częściowo pod wyspę skarbów pod jeden z wątków wyspy skarbów łączący się z nim no i to wszystko prowadzi właśnie do finału bardzo mocnego, bardzo fajnego, bardzo mi się podobał trzeci sezon. No, to, ja, ja się tu w pełni zgodzę, chociaż ja, jak roz to się trochę obawiałem właśnie, czy, czy ten trzeci sezon Ci się spodoba, bo, bo z tym trzecim sezonem jest o, o tyle jakby ciekawie, że on jest znów inny od tych wcześniejszych sezonów, dlatego, że mamy i nieco inne tempo. Pojawia, pojawiają się właśnie zupełnie nowe postaci, których nie było, bo mamy z jednej strony tego Udessa Rogersa, z drugiej strony pojawia się Edward Touch, czyli czarnobrody, czyli też kolejna historyczna postać, jeden z najsłynniejszych kapitanów. I, I jedna i druga z tych postaci, no można powiedzieć, że bardzo mocno wpływa nam na całą opowieść tutaj, no bo, no bo jedna i druga postać stają się istotne graczem od razu, można powiedzieć, na, na scenie nasał. Natomiast właśnie jest inne tempo, że tak jak w, tych, w tym pierwszym i drugim sezonie było bardzo dużo właśnie tych wszystkich takich małych gierek, że się tak wyrażę, to chociażby przez to, jak tutaj to jest rozpisane, że w którymś momencie mamy ekipę Flinta, na przykład wyłączoną, to już bez spoilerowo, tak to A, no, powiedzmy, no, no, tak, długą, tak, no. że mamy ich wyłączonych troszeczkę z gry, no, no to jakby troszeczkę, trochę jakby nam to zmienia właśnie postać, czy dynamikę całej tej sytuacji w nasał, gdzie, gdzie tak na dobrą sprawę jest właśnie trochę mniej tych takich małych gierek, właśnie chociażby ze względu na to, że właśnie duża grupa tych pierwszoplanowych postaci no, jest zajęta czymś innym, najoględniej rzecz ujmując. I, I to jest bardzo fajny sezon pod tym kątem, że mimo, że on jest pod, pod pewnymi elementami taki wolniejszy, teoretycznie mniej dynamiczny, to to jest pierwszy sezon, gdzie y, czuć ten rozmach. Tak jak ja wspomniałem, że ten serial zbyt wielkiego budżetu nie ma, co, co właśnie często widać chociażby w tych scenach morskich, bo tam na przykład to się niektórzy z tego śmiali, że e, gdzie ma, jak mamy w finale pierwszego sezonu jakąś tam bitwę morską, to w zasadzie widać e, pokłady i, i niewiele ponadto, no bo budżet specjalnie pewnie nie pozwalał na to, żeby, żeby zrobić e, jakąś taką bitwę morską z prawdziwego zdarzenia. Tak już w trzecim sezonie to po prostu naprawdę te niektóre sekwencje to zapierają dech w piersiach. Jak tam e, mamy taką sekwencję sztormu albo właśnie mamy jedną czy drugą bitwę morską, no to to już wygląda rewelacyjnie. I i ten finał jest kapitalny dlatego, że, że znów, tak jak mamy cały sezon budowane różne wątki wokół w właśnie tych poszczególnych postaci i nowych i starych, kiedy mamy znowu pewne zawirowania w, w, w tym układzie sił, to, to w finale to wszystko jest połączone w jedną spójną historię. A do tego finał dla mnie jest jeszcze dodatkowo kapitalny, bo on jest świetnie rozpisany. To, to naprawdę też pokazuje jak dobrzy scenarzyści przy tym serialu pracują, bo to, to nie jest jakiś tam wielki spoiler, więc pozwolę sobie też powiedzieć dokładnie o co mi chodzi. Mamy teoretycznie, też znów bardzo wybuchowy finał i przez cały odcinek finałowy śledzimy, można powiedzieć, wydarzenia te właśnie jakby takie bardziej dynamiczne, przeplatane rozmową przy ognisku Flinta z Silverem. I po prostu na mnie to zrobiło tak piorunujące wrażenie, bo, bo ta rozmowa, to, to wiecie, słuchacze, no to, to dokładnie wygląda tak, jak ja mówię, no, rozmowa dwóch gości przy ognisku. Natomiast ona jest naładowana taką ilością jakby podtekstów zaszłości, naładowana taką dawką emocji, że to się po prostu ogląda właśnie z takim samym napięciem i z takim samym zafascynowaniem, jak właśnie te bardziej dynamiczne i bardziej wybuchowe sekwencje. No a jak już przychodzi właśnie do, do tego finałowego starcia, no to to już naprawdę na mnie zrobiło no, kapitalne wrażenie. I to i właśnie od strony fabularnej, i od strony wykonania, no nie wiem, czy to można było lepiej zakończyć po prostu. Ja się zgadzam. Przy czym w trzecim sezonie wydaje mi się, że aż tyle tych zawirowań nie było, tak jak ty się obawiałeś, że mi się ten trzeci sezon nie będzie podobał. No okej, okay, tam jest inne tempo, ale jest coś takiego, że wiesz, ta cała historia Rodgersa, ona jest prowadzona jakoś liniowo. On przyjeżdża jako taki wielki boss i jemu się stopniowo różne elementy sypią. Nie ma czegoś takiego, że wiesz, w jednym odcinku jest szefem, w drugim jest na dnie, w trzecim znów tak, jest tak, na szczycie, tak. w czwartym na dnie. To wszystko fajnie, tak stopniowo to mi się nawet podobało. Przez takie głupoty, jak na przykład choroba, wirus czy coś takiego, mu się różne elementy sypają. Mały, pomimo tego, że już w zasadzie że osiągnął swój cel. Natomiast co się tyczy wizualnej strony serialu, to mnie się on ogólnie bardzo podoba od początku i polecam, jak ktoś będzie oglądać to naprawdę w jak najlepszej jakości to oglądać, bo ja kilka odcinków obejrzałem w gorszej, to bolą oczy i niepotrzebnie sobie tylko psujemy, bo to naprawdę ładnie wygląda, wiesz, ale dla mnie to wystarczy tak naprawdę statek na morzu pokazać i ja jestem przeszczęśliwy. Ale ja, ja nie zwróciłem uwagi jakoś tak, żeby te bitwy były tak ubogie, w pierwszym sezonie to mnie nie bolało, chociaż zgadzam się, że w porównaniu do tych, które mamy w finale trzeciego, czy też nawet w finale drugiego, to ale w finale trzeciego to już w ogóle to, no to jest różnica, jest kolosalna różnica. ja Po tych odcinkach ze Sztormem to do ciebie pisałem, że to kurczę wygląda jak, że nawet nie wiem, jak to do telewizji zrobili tak za bardzo, że to wygląda jak, jak jakiś kinowy film, tak, tak, kinowy tak. hit. Bardzo to było fajnie zrobione. Natomiast ja tak wspominam trochę te kwestie budżetowe, bo ja myślę, że trochę trzeba się przygotować na to, z czym ma się do czynienia, bo ja spotkałem się z sporą ilością negatywnych opinii i ja po prostu z jednej strony jestem w stanie to zrozumieć. Kompletnie ich nie podzielam, bo ja uważam, że to jest naprawdę rewelacyjny serial pod praktycznie biorąc każdym względem, natomiast właśnie na, na pewne rzeczy czy z pewnych rzeczy trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest właśnie serial o nieco innym tempie. Tu to nie jest typowa przygodówka. Jeżeli, jeżeli sobie Podejdziemy do tego serialu z oczekiwaniami, że to będą właśnie tacy Piraci z Karaibów, gdzie mamy po prostu nieustanną akcję tylko właśnie bitwy morskie jakieś tam pościgi, strzelaniny itd., itd., to, to na pewno można się zawieść i to bardzo mocno. Też pod kątem właśnie tego rozmachu znów, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do właśnie takiego kina pirackiego właśnie ala znów piraci z Karaibów, no bo ja się do nich będę odwoływał, no bo jednak to oni ukształtowali gdzieś tam znowu na, na pewnie na najbliższe lata wizerunek pirata w, w popkulturze, no, no to tam to, no przecież ten rozmach to był łomatko, no ale to też tam to było podbudowane jakąś tam magią i fantastyką, więc to jeszcze też dodatkowe dodatkowo jakby z tym było związane, natomiast no to, to jest inny po prostu serial, tu skala jest nieco mniejsza, tu, tu się faktycznie rozgrywa dużo w, na, na etapie takich rozgrywek politycznych, natomiast nie zmienia to postaci, że to się dobrze ogląda, bo mi się wydaje, że tutaj scenografowie właśnie też odwalili kawał dobrej roboty, bo te postaci wyglądają wizualnie fajnie, przecież to chociażby nawet jak wspomnieliśmy, wspomnieliśmy w którymś momencie, że Silver się zmienia wizualnie, to nawet właśnie w takich szczegółach to widać jak dobrze tutaj, jak, jak prężną machiną jest właśnie Black Kseje jest jako, jako całość, no bo tu naprawdę się trudno do czegokolwiek przyczepić. Tu od strony scenariuszowej, od strony realizacyjnej, od strony aktorskiej, od strony muzyki. Przecież muzyka jest kapitalna z, z tym takim charakterystycznym motywem, który leci na, na otwarciu, na czołówce, no to przez to się to się sprawda, no po prostu wyśmienicie. I, i no naprawdę no ja uważam, że to jest kawał bardzo, bardzo dobrego serialu. I, I teraz tylko chciałbym jeszcze Ci zadać pytanie, jak Ty go oceniasz właśnie, bo tak w sumie go wspólnie chwalimy, ale jak Ty go oceniasz na przykład właśnie jako jako takie autonomiczne dzieło i tak jak żeśmy sobie rozmawiali przed nagraniem czy, czy on się sprawdza właśnie jako prequel do Wyspy Skarbów, czy jest go w ogóle sens rozpatrywać tak na tą sprawę jako właśnie taki prequel, czy, czy on się sprawdza jako autonomiczne dzieło i czy z punktu widzenia właśnie takiego serialu no, historycznego no bo tutaj tej historii jest też naprawdę dużo, no czy pod tym kątem to jest interesujące, czy właśnie czy wolałbyś może, żeby właśnie było więcej tej akcji, a mniej tych takich historycznych i politycznych dywagacji, no, no bo one one tutaj są na, na, na pierwszym planie cały czas przecież. No to po kolei. Jeżeli ja tutaj nawet krytykuję, to ja się z tobą zgadzam, że to jest świetny serial. Ja go naprawdę bardzo lubię. Gdyby to mi faktycznie nie grało tak mocno, no to ja bym go nie, nie oglądał po prostu dalej. Nie? Obejrzałem go hurtem, obejrzałem go po prostu jak wariat to nawet jeśli krytykuję niektóre rzeczy, to, no to po prostu no, wyżu, wypunktowuje to, co tam jest powiedzmy najsłabsze w tym serialu, ale cały serial oceniam świetnie. Jako brekol do Wyspy Skarbów to jest o tyle ciekawe, że no wiecie, on nas nie podprowadzi pod wydarzenia z Wyspy Skarbów, bo rozgrywa się jakieś 20 lat wcześniej. On nam może dać tylko takie ciekawostki i zalążki. I na przykład gdzieś tam w pewnym momencie pojawia się postać Benagana. Ta postać nie zostanie w ogóle rozwinięta na pewno, ponieważ z Wyspy Skarbów dowiadujemy się, że on na wyspie spędził 3 lata. Jeśli to się dzieje 20 lat wcześniej, no to w ogóle nas do tego nie doprowadzi. Jest tylko jako smaczek, jako ciekawostka. Ale właśnie takie szczegóły, drobiazgi mi się strasznie w tym serialu podobają, bo na przykład w pewnym momencie John Silver traci nogę. Traci ją pod kolanem, ale przez cały sezon mu wyraźnie dają znać, że jeśli nie będzie tego dokładnie leczył, to ją straci dalej i ta rana mu się tam stopniowo... Są co jakiś czas sceny, gdzie go ta no jest pokazane, jak ta noga go boli, gdzie on ją tam polewa, gdzie ta rana się zaognia, a z książki wiemy, że on ma urożniętą nogę przy samym udzie, na samej górze, czyli to taki... Element, taki drobiazg, ale bardzo mi się to podoba, że, że yy, wiemy, że ona ta noga prędzej czy później gdzieś tam będzie dalej uryżnięta. On jej jeszcze nie stracił, tak jak to widzimy w Wyspie Skarbów. Cała historia Silvera i Flinta. Yy, przecież Silver tutaj na początku to jest taka... Ciamajda tak, i jeszcze taki drobny cwaniaczek. Taki tak. tchórz, taki bo on przecież ucieka gdzieś tam na swoim statku, chowa się, zabija kucharza i udaje, że jest kucharzem i taki cwaniaczek, a on wyrasta na prawdziwego pirata, takiego pełną gębą, którego cała załoga szanuje i którego właśnie Flint powoli, dość mocno się obawia i powoli zaczyna się go bać, a to wiemy z Wyspy Skarbów, że jest tam gdzieś wspomniane, że Flint bał się tylko właśnie jednego człowieka czyli Johna Silvera. E, oprócz tego, to co powiedziałem, właśnie ta wyspa niewolników, którą teraz odkryli i gdzieś tam już nam sugerują jakiś związek Johna z, z córką królowej tej wyspy, czarnoskórą, a z wyspy skarbów wiemy, że Silver miał czarnoskórą żonę, której zresztą bardzo ufał, bo jej tam zostawił jakieś wszystkie swoje pieniądze, gdy wypływał. Także, także to nie jest taki typowy prequel, który ma nas wprowadzić dokładnie, zostawić nas w momencie, w którym zaczyna się Wyspa Skarbów. To jest takie tylko elementy i drobiazgi i mi się to bardzo podoba. To mi pod tym kątem ten serial mi się bardzo podoba. Nie wiem, co jeszcze wymyślą, czy coś jeszcze nam pokażą, ale na chwilę obecną to jest świetne pod tym kątem. Przy czym to są tylko takie smaczki, nie? Pod kątem historycznym, no ja nie ocenię, bo ja nie jestem zbytnio znawcą tego. Aczkolwiek mnie się podoba takie rozłożenie akcji z, z takim obyczajowym gadaniem po prostu, nie, nie mam czegoś takiego, że oczekuję, że w każdym odcinku będzie bitwa morska i będą się strzelać, zabijać i, i, i biegać. Nie, te... Takie tempo serialu mi się bardzo podoba. No a jako, jako osobny twór, oczywiście, no jasne, że się sprawdza, no przecież to można oglądać całkowicie w odrybaniu od Wyspy Skarbów, bo tak jak powiedziałem, to tylko są drobne elementy i to tylko załapiesz je, gdy przeczytasz Wyspę Skarbów, najlepiej w trakcie oglądania tego serialu albo na samym początku. A tak to kompletnie, no to, to, są, to są zupełnie stworzone tutaj postacie na nowo. No przecież ten John Silver na samym początku nie ma w ogóle związku z Johnem Silverem z książki Billy Bones. Nie ma żadnego związku z, z tamtą postacią, bo to, to, tam zupełnie inną postać poznajemy, nie? starego pijaka, który, którego zabija rum zresztą. Ja się tutaj z tobą w pełni zgadzam. mówię, tu znów wychodzi jakiś tam kunszt scenarzystów, którzy mają na to wszystko pomysł po prostu, no bo, bo tutaj właśnie czy pod kątem właśnie tych smaczków książkowych, czy pod kątem tych wszystkich elementów historycznych to jest bardzo fajnie wymieszane i nawet jeżeli właśnie poszczególne elementy się zna, nie wiem, czy właśnie, czy tak jak wspomniałeś, ktoś zna dobrze, ma na świeże, nie wiem, Wyspę Skarbów, będzie wyłapywał nowe smaczki. Ja jakby jak sobie doczytałem, jak wyglądała ta historia, czy jak wyglądały te fakty historyczne, to też tak na pewno sprawę dostrzegłem, jaką robotę tutaj też pod tym kątem scenarzyści po prostu zrobili, że bardzo często to są jakieś małe wydawałoby się jakieś nieistotne sceny które, które no po prostu nagle się okazuje, że dokładnie tak to wyglądało. No bo przecież wspom wspominałeś o tym, że fajnie jest poprowadzony wątek U U Udessa Rogersa, a to jest wątek, który jest mega wierny faktom historycznym. W tym sensie, że że po prostu to właśnie cała ta jego historia, czy jego początek na, w NASA, no to właśnie tak to przebiegało właśnie z tymi chorobami jego podwładnych, jego chorobą, z jakimiś problemami z Fortem i tak dalej, tak dalej. To jest rozpisane świetnie, a też właśnie to... to wyłapią tylko ci, którzy gdzieś tam się zainteresują na przykład właśnie tym, ile w tym wszystkim jest prawdy. A co też jest ważne, to jeżeli mamy z kolei wymieszane fakty z fikcją, bo tutaj jest też dużo wydarzeń oczywiście takich, które nie miały miejsca, albo nie wiem, postaci są w innym miejscu, troszeczkę w innym czasie, nie wiem, robią jakieś inne rzeczy, czy sprzymierzają się z kimkolwiek innym, no to też to jest gdzieś tam jakoś uzasadnione. I, i to, to się też bardzo bardzo dobrze sprawdza i mówię, ja się bardzo cieszę, że, że się te parę lat temu za niego zabrałem tak troszeczkę przez przypadek i ja po prostu nie mogę się doczekać czwartego sezonu. Myślałem co prawda, że będą jeszcze dwa sezony i, i troszeczkę już sobie w głowie ułożyłem, jak ten czwarty sezon mógłby wyglądać, natomiast no, wydaje mi się, że chyba jednak moje wyobrażenia się nie sprawdzą, no bo, no bo już będziemy musieli tutaj dosyć mocno zmierzać do, do finału tej historii. No i myślę, że to będzie wybuchowy finał i, i myślę, że chyba możemy polecić wszystkim, którzy jeszcze serialu nie oglądali, żeby właśnie przed nadchodzącą zimą, kiedy to, to ten finałowy sezon zagości na ekranach telewizorów, żeby nadrobili te 30 odcinków, to nie jest dużo, a, a zdecydowanie warto się pewnie tą, produk tą produkcją zainteresować. Zgadzam się. Pierwszy sezon tłumaczony jest na Netflixie, drugi jest bez tłumaczenia ale zawsze można też skorzystać z alternatywnych źródeł. Czwarty sezon no kurczę, szkoda, że to jest finał już. Yy, tak szczerze to nie wiem jak oni to wepchną, bo tutaj masę rzeczy jeszcze się może wydarzyć jak oni to wepchną w czwarty sezon. Jeśli to wszystko będą chcieli tam poupychać, to to będzie wybuchowy sezon. Dokładnie tak. No ale zobaczymy. Już wkrótce się o tym przekonamy, no bo to jest serial, który chyba w styczniu startuje, jeżeli ja dobrze pamiętam, no a Patrząc, jak czas leci, to, to zdecydowanie szybko się o tym przekonamy. To, to drodzy słuchacze, tak z sekcji spoilerowej chyba nie będziemy robić, bo, bo tam w którymś momencie żeśmy się zastanawiali, czy jeszcze tam nie, nie dopowiedzieć pewnych rzeczy, no, było kilka kontrowersji wokół określonych rozwiązań w tym serialu, ale... To myślę, że już to najlepiej się przekonacie na własnej skórze, czy, czy Wam się to podoba, czy nie. Zachęcamy Was do zapoznania się z tą obudową tego podcastu właśnie w postaci odcinka poświęconego Wyspie Skarbów i, i też zachęcamy do, do przeczytania samej Wyspy Skarbów. Co prawda lato, czyli najlepsza pora, żeby się zabrać za tę książkę, już minęło troszeczkę, no ale nadal pewnie warto dla tych, którzy gdzieś tam właśnie by byli zainteresowani tą stroną historyczną, to też zapraszam do tego swojego artykułu. A przede wszystkim jeszcze raz polecamy serial. O, mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie tam gdzieś w środku, bo ja naprawdę nie wiedziałem jak to ugryźć. Czy, z której strony, czy o postaciach, czy o historii, czy o Wyspie Skarbów, czy o czym ja miałam mówić. I miałem taki moment tutaj, że się motałem niczym bohater Black Sales. Mam nadzieję, że, że da się to ładnie słuchać. Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i dziękuję słuchaczom za wytrwałość. I również polecam serial oczywiście. Ja również Ci dziękuję bardzo za, za to to, że się pojawiłeś w odcinku i za rozmowę, no faktycznie trochę się tam chaosu nam wkradło, no ale no niestety to materia dosyć skomplikowana i, i to też jest trochę tak, że czasami tak to już w tych naszych podcastach jest, że jak jakieś dzieło nas wyjątkowo rozbudza nasze emocje, czy pozytywne, czy negatywne, to, to tak te emocje czasami biorą górę i tak trochę chaosu się wkrada. Mamy nadzieję, że się mimo wszystko tego dobrze Wam będzie słuchało. Jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia. Cześć.